To są informacje polskiego Radia 24. Miał szpiegować na rzecz Rosji żołnierz WOTU z Poznania zatrzymany i wydalony ze służby. Wiadomo, ile pieniędzy ukradli wczoraj złodzieje we Wrocławiu. na obława trwa drugi dzień. Międzynarodowa Nagroda Czterech Wolności dla Ukrainy za walkę o wolność minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk. zapraszam. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej z Poznania. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu nie ujawnia szczegółów. Tłumaczy to dobrem śledztwa. Żołnierz został wydalony ze służby, informuje kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowa z Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.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 jakie uzyskała służba kontrwywiadu wojskowego. Sąd nie zgodził się na aresztowanie podejrzanego. 251 tysięcy złotych i 15 tysięcy funtów brytyjskich ukradli sprawcy wczorajszego napadu na samochód, którym przewożono gotówkę we Wrocławiu. Informuje o tym prokuratura. Policja nadal prowadzi obławę. O nowych szczegółach dotyczących wczorajszego napadu Mateusz Czmiel.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 Następnie wszyscy napastnicy odjechali z miejsca tym nieuszkodzonym samochodem. Konwojenci nie zostali ranni. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Ukraina nagrodzona za walkę o wolność i demokrację. Wołody Załęski odebrał międzynarodową nagrodę czterech wolności. Ukraińcy otrzymali ją za walkę w obronie wolności i praw człowieka. Nagroda jest przyznawana od 1982 roku przez Fundację Roosevelta a wręczana jest naprzemiennie w Nowym Jorku i Middelburgu w holenderskiej prowincji Zelandia. Stamtąd pochodziła rodzina Roosevelta.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 Ponad 160 osób zatrzymała policja po dwóch strzelaninach w szkołach w Turcji. Do jednej z nich doszło we wtorek, do drugiej wczoraj. Zablokowano też ponad tysiąc kont w serwisach społecznościowych. Według tureckiego ministra sprawiedliwości mogły one rozpowszechniać treści wzbudzające wśród ludności lęk, niepokój i panikę. Publicznie propagowały też błędne informacje i wychwalały przestępczość, a także przestępców. W obu strzelaninach w dwóch różnych regionach Turcji zginęło dziewięć osób. W dymisji tureckiego ministra edukacji domagają się tamtejsi nauczyciele. Ponad 3 tysiące z nich manifestowało w Ankarze. Skandowali, nasz zawód został splamiony krwią i gdzie byliście, gdy nasze dzieci umierały. Na koniec o jubileuszu 35-lecia Giełdy Papierów Wartościowych pierwsza sesja odbyła się 16 kwietnia 1991 roku. Wzięło w niej udział 7 domów maklerskich. Notowano akcje pięciu spółek. Łączny obrót wyniósł 2000 dolarów amerykańskich. Na początku sesji giełdy odbywały się raz w tygodniu. Kursy akcji zapisywano ręcznie na tablicy. Obecnie warszawska giełda jest symbolem siły i sukcesu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 Ciepłe popołudnie, dość ciepłe w większości regionów, na termometrach 16 stopni. Pogodnie jest na północnym zachodzie, a w innych województwach pochmurno z większymi przejaśnieniami. Niewielki deszcz popada miejscami, głównie na wschodzie i południu kraju. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 14.08. Ewa Wasążnik. Ponownie mówię Państwu dzień dobry. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o wyborze nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z ustawą zasadniczą. Skład pięciu sędziów Trybunału pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza rozpoznał skargę KRS. Rozprawie przysłuchiwała się Jolanta Turkowska, nasza reporterka. Witaj Jolu, dzień dobry. Dzień dobry. Co oznacza ten wyrok? Kadencja obecnej KRS kończy się 12 maja. W ocenie składu orzekającego trwająca właśnie procedura wyboru 15 sędziowskich członków Rady powinna zostać przerwana, o czym mówił sędzia sprawozdawca Bogdan Święczkowski. Trybunał podkreśla, że skutki wynikające z niniejszego wyroku, aktualizujące się już z chwilą jego publicznego ogłoszenia na sali Rozpaw, winny być uwzględnione...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 W rezultacie organ władzy wykonawczej nie tylko współuczestniczy w formalnej weryfikacji zgłoszenia, lecz zyskuje realny wpływ na krąg kandydatów dopuszczonych do procedury wyborczej. Tego rodzaju rozwiązanie z punktu widzenia art. 60 Konstytucji nie może być traktowane jako neutralny instrument techniczny, lecz staje się elementem ograniczenia dostępu do funkcji publicznych. Zdaniem Trybunału konieczne są zmiany w prawie. Uwzględniając treść wyroku ustawodawca Winien Niezwłocznie rozpatrzyć kwestię takiego ukształtowania procedury wyborczej, aby z jednej strony wyeliminować wyłączną kompetencję ministra Sprawiedliwości do potwierdzania statusu sędziego osób popierających, jego zgłoszenie, popierających zgłoszenie kandydata, a po drugie zapewnić realną, skuteczną, a nie tylko formalną ochronę sądowych praw podmiotowych uczestniczących w tych procedurze. Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Jakub Stelina, który zwrócił uwagę na rolę Stanisława Piotrowicza w postępowaniu.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 Jolanta Turkowska o zawiłościach tej rozprawy, tej sprawy i tego wyroku dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Jolu, bardzo dziękuję za relację. Do usłyszenia. A z nami już pan mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry panie mecenasie.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 tego problemu dzisiaj nie ma.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 Niezwykle to jest zawiłe. Doszukuj, staram się doszukać w tym jakiegoś tym logicznego pomyślałem. związku. Nie, panie redaktor, to w pewnym sensie przestało już być logiczne. Można to zobrazować yy, takim no, podcinaniem gałęzi, na której się siedzi. Donieśli tak? sami na nie siebie? O, to znaczy... o trybunał, tylko o, chodzi o KRS. No teraz, właśnie. Tylko jedna bardzo ważna rzecz. Trybunał Konstytucyjny w tej części, którą pani przytoczyła za...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 Wyrok, o którym rozmawiamy, ma dwa punkty i tam nie ma słowa na temat konieczności przerwania procedury. To tak naprawdę dzisiaj marszałek Sejmu, który jest na obecnym etapie postępowania, które trwa i zmierza do wyboru 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, musi teraz zdecydować...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 Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Za nieco ponad dwie godziny w Sejmie rozpocznie się debata, głosowanie będzie jutro. Chodzi o kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Regulacje w tej kwestii są potrzebne, przekonuje ekonomista Marek Zuber, bo jak mówił w radiowej jedynce, uniemożliwią one zawieranie nielegalnych transakcji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 Odrzucenia weta prezydenta potrzeba co najmniej trzech piątych głosów. Koalicja rządowa nie ma takiej większości. Skład powołanej przez prezydenta Rady Nowych Mediów budzi poważne kontrowersje. Tak uważa Jarosław Łodarczyk z Press Club Polska. Jednym z jej członków jest Paweł Swiniarski, youtuber znany z prorosyjskich i antyukraińskich poglądów. W ubiegłym roku po tym, jak Rosja skierowała nad polskie drony, sugerował, że za incydentem mogła stać Ukraina. Wątpliwości budzi więcej członków Rady. Także intencja prezydenta, mówił na naszej antenie Jarosław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 Rada Nowych Mediów ma m.in. wspierać działania prezydenta w obszarze transformacji cyfrowej i funkcjonowaniu rynku medialnego. Na koniec Europejski Dzień Kontroli Prędkości. Nasz kraj, jeśli chodzi o przestrzeganie dozwolonej prędkości, pozostaje w ogonie Europy. Najbardziej alarmujące są dane z obszarów zabudowanych. Limitu prędkości 50 km na godzinę przestrzega co piąty kierowca. W innych krajach unijnych ten wskaźnik wynosi od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 Jak szacuje Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, gdyby każdy kierowca w Europie zdjął nogę z gazu, rocznie moglibyśmy ocalić życie ponad 2000 osób. Ja już kończę dyżur, a o 15:00 z najnowszymi informacjami przyjdzie do Państwa Bartosz Teodorowicz. Zapraszam w jego imieniu. Dzień w Polskim Radiu 24 Minęła godzina 14.34 Stan Dnia Kilkudziesięciu polityków Prawa i Sprawiedliwości wystąpiło na wspólnej konferencji prasowej. Byli wśród nich członkowie Nowego Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i ci, którzy tę inicjatywę krytykują. O przyszłości partii nic nie mówili. Skupili się jedynie na finansach ugrupowania. Dziennikarze nie mieli możliwości zadawania pytań. Dlaczego Jarosław Kaczyński zorganizował zatem to wydarzenie? O to pytamy naszą reporterkę Sylwię Białek, z którą się łączymy. Witaj Sylwio, cień dobry. Czy Sylwia Białek jest z nami? Halo, Sylwio. Podejmiemy jeszcze próbę połączenia z naszą reporterką, która wyjaśni nam zawiłości tego wydarzenia, na które czekaliśmy z zapartym tchem, czyli na tę konferencję prasową oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zaplanowane na godzinę 13. Tymczasem Marcin Terlik Onet ze mną w studiu. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, zwrócę się oficjalnie. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się dzisiaj po południu i to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, ono było rozczarowujące czy wręcz przeciwnie? Można się było spodziewać, że o 13 to żadnej takiej konkretnej reakcji na powołanie, założenie stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego nie możemy liczyć. Myślę, że możemy mówić o niedosycie, bo mm. chyba właśnie tę odpowiedź chcieliśmy poznać, czy ten komentarz do tej sprawy, którą e, żyje Prawo i Sprawiedliwość i żyje no, cały świat polityczny w ostatnich hmm. dniach w Polsce. E, cóż, no szkoda, że tak jak e, pani redaktor hmm. mówiła, e, nie, nie było możliwości zadawania pytań, że dziennikarze nie mogli e, spytać prezesa, a może też innych polityków, bo przecież tam był cały szereg no właśnie, tych bo właśnie ważnych e, postaci. E, czasami obraz mówi więcej niż tysiąc hmm. słów i tysiąc odpowiedzi, na pytania dziennikarzy. Murem za prezesem Jarosławem Kaczyńskim stał chyba cały klub parlamentarny PiSu i stali ramię w ramię Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Tak, no właśnie, chyba tak jak mówisz, ten obrazek tutaj był ważniejszy niż, niż same słowa i było to jakieś pokazanie, czy jakaś próba takiego pokazania jedności w partii, jedności w klubie, której w tej chwili bardzo brakuje. Rzeczywiście tutaj myślę, że to trzeba gdzieś brać pod uwagę, że tym... Patrząc na to, co się dzieje w tych ostatnich dniach, to, to Mateusz Morawiecki stara się nie, nie antagonizować samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, przynajmniej formalnie, przynajmniej w kwestii deklaracji. No Tutaj jego tymi przeciwnikami jest raczej druga frakcja w PiS-ie, różnie nazywana i różnie mająca według różnych teorii medialnych różny skład, ale no właśnie, no Przemysław Czarnek jest, jest ewidentnie jedną z tych postaci, plus środowisko Obrystów na to bardziej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 pokazanie siły przez prezesa, że jest w stanie tych polityków zabrać w jednym miejscu, zmusić ich do ustawienia się przed kamerami, ustawienia, ustawienia się do zdjęć. No i to gdzieś rodzi też pewnie jakieś pytania o to, no właśnie, o, o, o rolę w tym, w tym wszystkim prezesa Kaczyńskiego, bo, bo lubimy tak patrzeć na, na, na tę całą sytuację jako właśnie takie starcie Morawiecki-Kaczyński i, i na pewno coś mhm. jest w tej interpretacji, ale też można na to patrzeć trochę jako, no na pewno pewną grę, którą Jarosław Kaczyński prowadził od zawsze i którą bardzo lubi i która jest jego no, takim żywiołem popisowym. Tak? I żywiołem jest, jest właśnie silnikiem tej partii silnikiem jego, e, jego władzy nad tą partią, czyli no, tworzenie czy rozgrywanie pewnych frakcji wewnątrz partii, jedną przeciwko drugiej. To podejmijmy jeszcze jedną próbę połączenia się z naszą reporterką Sylwią Białek. Sylwio, czy tym razem się słyszymy? Dzień dobry. Słyszymy, witam serdecznie z Nowogrodzkiej. Doskonale. Wiemy już o tym, że była konferencja, oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy o tym, że murem stanęli za nim wszyscy członkowie, prawie wszyscy członkowie klubu parlamentarnego z Przemysławem Czarnkiem, Mateuszem Morawieckim na czele. Wiemy też o tym, że nie było odpowiedzi na pytania. To po co było to spotkanie? Prawie Sprawiedliwości trzeszczy. 40 polityków zdecydowało się dołączyć do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Nic więc dziwnego, że prezes partii Jarosław Kaczyński postanowił dziś zdyscyplinować parlamentarzystów i po prostu zaprosić na wspólną konferencję, czy raczej na wspólne oświadczenie, bo rzeczywiście nie było przewidzianych pytań. A co ciekawe, obok siebie stali Przemysław Czarnek, który przecież w ostrych słowach w mediach społecznościowych wypowiada się o inicjatywie Mateusza Morawieckiego i Mateusz Morawiecki, który nie ukrywa, no, że w partii Jarosława Kaczyńskiego nie w wszyscy... Wszystko mu się podoba. W siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej właśnie gdzie jestem pojawił się też Szymon Szynkowski-Welsenk, który do stowarzyszenia się zapisał. A dziś porównywał tę inicjatywę i porównywał w ogóle Prawo i Sprawiedliwość do namiotu pokaźnych rozmiarów.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 No tylko, że ci, którzy do stowarzyszenia się nie zapisali, dość krytycznie oceniają e, jednak tę inicjatywę. To nie czas partyjniastwa, to czas pracy, jedności i nieodstawiania nogi. E, tak napisał w mediach społecznościowych kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A, I zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że ten dzieli partię. Kto chce szukać wrogów na prawicy, kto chce nas dzielić, kto stawia swój interes ponad polski, ten mojego wsparcia ani aprobaty nie znajdzie, dodał były minister edukacji Komentował również Tobiasz Bochański, który napisał, gdzie prawica siedzieli, tam Tusk się weseli i dodał. Kto umie przedłożyć interes Rzeczpospolitej ponad prywatne ambicje, namiętności, rządze, władze, niespełnione marzenia, miłość własną, egoizm ten zasługuje na szacunek w polityce. Kto pozwala, by własny interes przysłaniał mu dobro wspólne, ten jest zgubą dla siebie i dla sprawy, której miał służyć. Tak napisał Tobiasz Bochański. I o te słowa między innymi pytałam Marcina Chorałę, który też przecież do stowarzyszenia przystąpił.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 No, prezes PiSu skupił się dziś jedynie na finansach partii. O nowym stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego nie wspomniał ani słowem, ale jeszcze dziś po południu około godziny 16.30 zbiera się kierownictwo partii, a to oznacza, że ta kwestia prezesa PiSu jednak niepokoi. Bardzo dziękuję Sylwio za to podsumowanie i czekamy dziękuję. na kolejne informacje z Nowogrodzkiej. A ze mną w studiu cały czas Marcin Terlik z portalu Onet. No było trochę uszczypliwości po obu stronach, jeśli chodzi o wymianę właśnie tych, tych racji między zwolennikami a przeciwnikami stowarzyszenia Rozwój Plus, Rozwój jeśli plus, tak. pamiętam tę nazwę dobrze. No ale rzeczywiście rozpatrujemy ten fakt jako być może początek końca Prawa i Sprawiedliwości w kształcie, który dobrze znamy. A może to jest nowy początek tej partii, tak jak jeden z posłów cytowanych przez Sylwię Białek mówił o tym, wraca ta narracja namiotu szerokiego, który pomieści pod swoim dachem i frakcję Przemysława Czarnka i Maślarzy i harcerzy z Mateuszem Morawieckim i Michałem Dworczykiem. Tak, no tak na pewno chcę to przedstawiać, ta, ta frakcja Morawieckiego to był bodajże poseł Chorała, który mm. nam tu się wypowiadał przed chwilą. Który... szynkowski wersenek. A, szynkowski werseng, okej, okay, to... Poseł Chorała był później, o, o tym herbercie. mówił o Herbercie, tak. No też pewna, pewna uszczypliwość, faktycznie ta nie była najwyższych lotów. Ehm, ja mam, prawdę mówiąc, wątpliwości co do tej narracji grupy Morawieckiego i, i tego przedstawiania tej sytuacji jako takiej w pewien sposób naturalnej, że no przecież właśnie partia partią, stowarzyszenie stowarzyszeniem, może być wiele grup i jasne, no, każda, każda partia, każdy ruch polityczny składa się ma wokół siebie jakieś takie satelitarne też organizacje zresztą samo no Prawo i Sprawiedliwość chociażby, żeby wymienić kluby Gazety Polskiej, które przecież są bardzo istotną częścią tego e, świata, tej, tej, tej partii i dającej jej siłę, rzeczywiście przecież, no to nie są formalnie partyjne oddziały, jest to organizacja niezależna, e, no ale bardzo gdzieś tam wspierająca od lat i, i, i myślę, że bardzo skutecznie i, mocne i, i pomagająca. Zaplecze. Tak, mocne zaplecze. Natomiast w sytuacji, w której e, osobną organizację, osobną, osobny organizm z, z własną strukturą, z własną władzą, z własną członkostwem. Zakładają posłowie, zakłada były premier i, i wiceprezes tej partii. Jeśli dobrze pamiętam, kto jest wiceprezesem, to, to Mateusz Morawiecki ma ten, to, to zaszczytne stanowisko. No to to już jest dosyć dziwne i myślę, że to może być niebezpieczne dla... Mm, wydawać się niebezpieczne dla, dla pozostałej części partii, no bo, no bo przecież no tą podstawową organizacją, w, którą, w której politycy powinni działać, powinni się realizować, powinni ją e, forsować, jest, jest partia właśnie. No taki, taki jest pomysł tworzenia partii właśnie. Jak długo Jarosław Kaczyński będzie patrzył na te działania no, z taką cierpliwością, nie chcę powiedzieć pobłażliwością i, i czekał, która z tych stron okaże się silniejsza? No być może do dzisiejszego popołudnia tylko, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, że będzie zbierało się ten komitet polityczny, tak? chyba ten słynny backup e, PiSu. E, cóż, no, no te pogłoski o, o rozpadzie PiSu były już wielokrotnie rozpuszczane i, i za każdym razem się okazywały przesadzone. E, no mi się wydaje tak, jednak patrząc na próbując jakoś odczytać to dzisiejsze wystąpienie prezesa i to, to, to dzisiejsze zebranie, ten, ten apel o, o, o wpłaty na partię, no ale tak naprawdę właśnie to, to taką demonstrację jedności. No ja bym zgadywał, że, że jednak tego rozpadu nie będzie dzisiaj, ani, ani w tych najbliższych dniach, że jednak prezes Kaczyński wciąż akceptuje Mateusza Morawieckiego, no i gdyby, gdyby chciał go wyrzucać z partii, w, w najbliższych godzinach to chyba by się z nim nie pojawiał publicznie na tej konferencji, tym oświadczeniu prasowym. Na ile w przyszłości taki rozpad Prawa i Sprawiedliwości może być rozpadem kontrolowanym? Bo też już zastanawiałam się nad tym z naszymi gośćmi w wczesno -popołudniowym programie w Polskim Radiu 24, że największym problemem Prawa i Sprawiedliwości na pewno w 2023 roku był brak koalicjantów. I ta niska zdolność. Koalicyjna. To być może Prawo i Sprawiedliwości, y, który wystawia Jarosława Czarnka na kandydata na kandydata na premiera. Na rękę jest stworzenie innej siły politycznej, której walorem będzie ten efekt świeżości, y, która skupiłaby wokół siebie elektorat y, i mogła stać się, no właśnie taką partią, ugrupowaniem satelickim, koalicjantem w przyszłym parlamencie. Szczerze mówiąc wątpię w taką teorię. Wydaje mi się, że ona z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego, z perspektywy kierownictwa partii jest, jest po prostu zbyt ryzykowna. I też z perspektywy, no, tak mi się wydaje, ludzi działających w tym systemie partyjnym od, od lat, od dziesięcioleci, to to właśnie, to ta, ta partia, jej jedność, jej władzę, symbolika tej partii, one są bardzo istotne. To my tak może trochę patrząc z zewnątrz, tak się trochę śmiejemy, a jakieś tam partie polityczne. Ale dla ludzi, którzy, którzy działają w takich organizacjach, to jest, to jest naprawdę, wydaje mi się, to jest, to jest trochę więcej niż tylko jakiś tam wehikuł do władzy, tylko to mhm. jest jakaś też część e, tożsamości. tożsamości Tak, i, i, i jakiejś no, organizująca ich, ich życie, już myślę, że w przypadku Jarosława Kaczyńskiego, e, no to, to mhm. szczególnie mamy do czynienia z z, z czymś takim. I wydaje mi się, że takie mm, kontrolowane tworzenie satelickiej partii, z którą niby będziemy się spierać, ale która no przecież powstanie jako ten osobny byt, która będzie miała swoje władze, będzie mogła zarejestrować sama listy, zbierać yy, członków, zbierać fundusze. No jest bardzo, bardzo ryzykowne, no po prostu na to, że nawet gdyby ona w zamierzeniu była satelitarna, to może się prędzej czy później urwać. I, i wydaje mi się, że to jest yy, jednak yy, zbyt, trudne przedsięwzięcie, zbyt nieprzewidywalne, w którym może bardzo dużo rzeczy e, źle pójść, e, żeby, żeby coś takiego robić. Patrząc nawet historycznie, no, mieliśmy e, kilka już tych, e, m, tych rozłamów w pisie jednak faktycznie kiedyś, bo, bo przecież i, i Zbigniew Ziobro odszedły mm -hmm. i, i kiedyś był taki, pewnie już zapomniany teraz twór jak Polska jest najważniejsza. PJN, tak, tak, pamiętamy, to, Pawła konciliusza. Rozsłuż... No właśnie. E, to nie były nigdy kontrolowane rozpady. To też mogłoby się tak wtedy no, wydawać. No to się wszystko mimo. odbywało w atmosferze skandalu. Tak, tak, tak. I myślę, że, że tym razem też tak będzie. I nie, nie ja powiem szczerze, nie, nie wierzę w e, aż, aż w taką możliwość rozgrywania szachów mm. na osiem ruchów do przodu przez Jarosława Kaczyńskiego. A jaka jest kondycja tej drugiej nogi Prawa i Sprawiedliwości wzmocnionej nominacją Przemysława Czarnka na kandydata, na kandydata, mm -hmm. na premiera po ewentualnych wygranych wyborach parlamentarnych po tym, co wydarzyło się na Węgrzech i potem co dzieje się cały czas w Stanach Zjednoczonych. Mam na myśli no, taki kryzys nie tylko wizerunkowy, ale chyba też ideologiczny, tej, tej skrajnej prawicy na świecie. Jak to wpływa na to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że to może wywoływać pewne wątpliwości wśród, wśród działaczy. Być może także to właśnie sytuacja międzynarodowa ośmieliła Mateusza Morawieckiego i jego ekipę do, do podjęcia tych nieco bardziej stanowczych kroków, jeszcze nie bardzo stanowczych, no ale jednak do założenia tego stowarzyszenia. Bo faktycznie to, co się wydawało, myślę, rok temu, półtora roku temu, no pewnie rok temu, szczególnie po, po wygranej Donalda Trumpa, to, to mieliśmy taki nastrój wtedy i w Polsce i na całym świecie, że ta e, populistyczna prawica, jak tak, tak, to, tak to nazywając, e, no idzie już teraz, absolutnie będzie po władze wszędzie. To jest, to jest ta fala wznosząca. To, to będzie ten triumf. No, no Donald Trump, cóż, no jego, e, on jeszcze sprawdzianu wyborczego nie miał. To W Stanach Zjednoczonych e, i, i tu się pewnie przekonamy na jesień, kiedy będą te wybory, e, tak zwane cząstkowe wybory tylko, no nie, nie na prezydenta, ale do, do Kongresu Amerykańskiego. Wygląda to na razie bardzo źle dla niego w sondażach i dla jego partii. No i te Węgry, tak właśnie, to pewnie tutaj moglibyśmy długo hmm. o tym porozmawiać. Ehm... Ale, ale myślę, że w, w Prawie i Sprawiedliwości no pojawiają się te wątpliwości, czy to były, e, czy należało stawiać na tych dwóch polityków, na no, Orbana i Trumpa. na no, Orbana no, to już widzimy to od e, niedzielnego wieczoru, czy od e, poniedziałkowego poranka, że politycy PiSu e, nagle się dystansują od Orbana i, i, i mam jakieś wypowiedzi i wpisy w internecie, że e, no, w zasadzie przecież to był prorosyjski polityk, przecież popełnił dużo błędów, no takie rzeczy, których jednak gdzieś tam jeszcze w sobotę, czy w zeszłym tygodniu nie czytaliśmy z, i nie słyszeliśmy z ich strony, ehm, więc tak, no coś, coś się zmienia. Pewnie wielu posłów PiSu żałuje teraz tego dnia z listopada 24 roku, kiedy skandowali Donald Trump, Donald Trump w, w polskim sejmie. A prezydent Karol Nawrocki pożałuje swojej wizyty w Budapeszcie na ostatniej prostej kampanii? Myślę, że on najmniej, bo jednak prezydent... Yy, no on dopiero co wygrał wybory, on ma jeszcze dużo czasu przed swoją kampanią, ewentualną kampanią o reelekcję, wydaje mi się, że na jego wizerunku aż tak to bardzo nie zaciąży jak na wizerunku PiSu, no też w przypadku Karola Nawrockiego te związki były jednak wydaje mi się z Orbanem słabsze, chociażby przez to, że były krótsze po prostu, bo jeśli chodzi o PiS, chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, innych polityków tej partii, no to przecież nie wiele wielokrotnie odwiedzali Budapesz. To jest jeszcze z, z czasów, kiedy jeszcze nawet nie byli u władzy przed 2015 rokiem. Był, był ten związek z Orbanem i z Fidesem bardzo silny. W przypadku Karola Wrockiego to wydaje mi się, że... No i też mam takie wrażenie, że pojechał tam prezydent Nawrocki bardziej jako sojusznik Donalda Trumpa do Budapesztu mhm. niż jako sojusznik samego Wiktora m, Orbana. Tak, no Karola Wrocki teraz czy z prezydentem, głową państwa, spotkał się z premierem, no to było bardziej takie m, oficjalne. No ale jednak cieniem mhm. na tej wizycie położyły się te kontakty Orbana, bardzo bliskie, hmm. osobiste Oczywiście. z Władimirem Putinem. Hmm. Przyjrzyjmy się na ostatnie pięć minut naszej rozmowy temu, co dzieje się po koalicyjnej stronie naszej sceny politycznej, bo tam też się dzieje i tam też ważny sprawdzian hmm, dotyczący spójności koalicji, całej koalicji 15 października, którym może być głosowanie nad, wetum, nad wotum nieufności dla ministr środowiska. Będzie to poważny sprawdzian? Zdadzą, ob, obleją? Co, co nam to może powiedzieć o tym, co tam się wewnątrz dzieje, jak bardzo się gotuje? No, jeśli ktoś się wyłamie z tego, z tego głosowania, zagłosuje przeciwko ministrowi czy ministrze własnego rządu, no to tak, to będzie bardzo poważne wydarzenie. Szczególnie jeśli to nie będzie jedna czy dwie osoby, tylko, tylko rzeczywiście powiedzmy pięć, dziesięć czy piętnaście. Chyba, że w ogóle tyle, teraz tak na szybko liczę, pewnie musiałoby być no, kilkanaście osób, które, które by od, zmieniły stronę, żeby, żeby obalić ministrę. Ile ma Polska 2050 teraz po rozłamie? Nie eee, nie właśnie, która sobie. Polska 2050? Chyba no właśnie... po 15 mają, 15-17 tych posłów. No to jest tak część to posłów PSL-u, którzy też nie są wielkimi fanami Pauliny Heninklowskiej. No i mamy yy, tę liczbę, która może hmm. przesądzić yy, za być albo nie być. No tak, patrząc na tę arytmety arytmetykę, e, to faktycznie wydaje się to mm, wcale nie takie niemożliwe, e, no ale to byłby, to byłby ogromny kryzys dla koalicji rządowej, gdyby A się to że lidera tej koalicji? Myślę, że też. Myślę, że też. I tutaj yy, takie mówienie, że okej, okay, no to nie jest polityczka z jego partii, że być może tam nie ma chemii, że nie przypadają ze sobą, że może jemu byłoby łatwiej też bez niej, be, bez niej w tym rządzie. Okej, okay, to wszystko może być prawda, ale jednak odwołanie przez Sejm odstrzeleniem mu ministra z, z, z rządu no jest porażką wizerunkową, jest porażką polityczną. Zupełnie to inaczej by wyglądało, gdyby to on po prostu się z nią rozstał, powiedział, że Sorry, dymisja na no co innego, kiedy, kiedy głosami, głosami opozycji to się to, to, to następuje. A swoją drogą to jakoś zbliżamy się do rekonstrukcji rządu, o której pojawiały się takie sygnały po wyborach prezydenckich. Potem właśnie po tym zamieszaniu, które dotyczyło środowiska Polski 2050 i Szymona Hołowni. Czy to się rozeszło po kościach? Czy, czy może to, co się dzieje wokół Pauliny Heniklowski może być takim pretekstem do przemeblowania gabinetu premiera? No po wyborach prezydenckich mieliśmy pewną rekonstrukcję rządu, natomiast rzeczywiście po, po tych wydarzeniach w Polsce 2050 tej, tej jakichś poważnych, poważnych ruchów nie było na górze. Ja nie słyszałem, prawda mówiąc i nie widzę jakoś, żeby to miało się, się wydarzyć gdzieś w w najbliższych dniach, w najbliższym czasie, żeby, żeby tam miały być jakieś duże przetasowania. E, no rząd trochę, patrząc tak już trochę szerzej, może w perspektywie nie, nie, nie dni, tygodnia, ale miesięcy, no jakoś ustabilizował tę swoją sytuację. E, jego notowania nie spadają, tak jak spadały w czasie tego pierwszego roku, czy półtora roku e, rządów. No, koalicja Obywatelska cały czas prowadzi w sondażach i to, i, i, i to wyraźnie, więc wydaje się, że nie ma powodów do paniki, nie ma powodów do gwałtownych ruchów. Ten taki najczarniejszy scenariusz po wyborach prezydenckich, który zakładałby jakiś taki zupełny kryzys rządowy i jakiś taki dramatyczny spadek poparcia koalicji rządzącej, on nie nastąpił. Tutaj premierowi i całej jego ekipie udało się, udało się obronić, więc oni no przetrwali te burze, wydaje mi się, której, o której mogli, której mogli się spodziewać gdzieś latem zeszłego roku, może jeszcze jesienią. Teraz to wygląda. To wygląda całkiem nieźle dla rządu, więc wydaje mi się, że szczególnie patrząc na, na to zamieszanie w pisie na, e, i, e, i na te możliwe rozwoje sytuacji z Mateuszem Morawieckim, o którym rozmawialiśmy na początku tej rozmowy, mm, no to, e, to wydaje mi się, że po stronie rządowej bardziej dominuje w tej chwili taka, m, taka strategia, żeby siedzieć i patrzeć, co, e, co zepsuje ta, ta druga strona i im w tym za bardzo nie przeszkadzać. Pomyślałam teraz, na ile takie stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego mogłoby być także adresem, docelowym przyczółkiem być może także dla części polityków PSL-u, mając w pamięci tę debatę niedawną Morawiecki, Kosiniak-Kamysz. na ile lider koalicji rządzącej może sobie pozwolić na takie spokojne siedzenie i patrzenie na to, co się dzieje po tej drugiej stronie także w, w tym kontekście i w kontekście dbałości o spójność swojej koalicji i swojej większości? E Zdecydowanie. No zbliżamy się do, do wyborów powoli, więc PSL się rozgląda pewnie za partnerem czy partnerką do, do tej koalicji. Jeśli nie cały PSL, to pewnie pojedynczy jego posłowie czy, czy posłowie czy też, chociaż ja bym nie zakładał nawet jakiegoś tutaj rozpadu PSL-u, bo to akurat jest taka dosyć zwarta formacja mm. e, i, i, i te konflikty wewnętrzne w PSL-u przynajmniej wyjątkowo rzadko o nich słyszymy i, i, i gdzieś tam wychodzą na mm, i, i są publicznie rozgrywane. Natomiast no PSL, jeśli popatrzymy na ostatnie wybory w 2023 roku, jeszcze poprzednim w 19, no zawsze kogoś sobie dobierał, żeby... Kogoś świeżego. Kogoś świeżego, żeby nad tym progiem się prześlizgnąć pięcioprocentowym i tak... Ta, ta strategia działała, więc myślę, że PSL teraz też się bardzo rozgląda za jakimś takim z centrum, kimś trochę nowym. No Mateusz Morawiecki nie byłby kimś nowym, ale jego ruch już tak. przykuwający dużo uwagę, dużo zainteresowanie. Mhm. E, puntownik przeciwko PiSowi, Rosłowi Kaczyńskiemu. Zobaczymy. Okay. Będzie Czemu się mówi? działo na pewno. Bardzo dziękuję za ten komentarz do tego, co dzieje się teraz na naszych oczach. Marcin Terlik, Porta, Onet był z nami. Bardzo dziękuję za wizytę i za ten komentarz. Dziękuję również. Cenna wyprzedaż w Media Ekspert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0% Media Ekspert. Dwie niezwykłe osobowości. Subtelny wokal, pulsująca trąbka i mistrzowski skład Anna Maria Jopek i Piotr Wojtasik Kwintet. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu. 26 kwietnia godzina 19.00. Studio imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na bilety24.pl i w kasie przed koncertem. Poleca Polskie Radio.